zanurzenie w wodzie. Kontynuujemy dzisiaj naszą serię zatytułowaną zakładanie fundamentu. To jest piąta przemowa w tej serii. I ta konkretna przemowa ma tytuł zanurzenie w wodzie. Używam słowa zanurzenie, ponieważ tyle poselstw zatytułowałem już chrzest, że muszę znaleźć inny tytuł, aby uniknąć zamieszania. Studiujemy sześć wielkich doktryn fundamentalnych wiary chrześcijańskiej. Myślę, że dobrze będzie na chwilę odwrócić nasze Biblię na liście do Hebrajczyków, rozdział 6 i przeczytać wersety, które mówią o tych doktrynach. Hebrajczyków, rozdział 6 Wersety od 1 do 3. Tak więc, pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, podejrzałości dojrzałości pełni, nie powracając ponownie do podstaw nauki, i to zauważ, to są te podstawy, to nie jest jedna z podstaw, ale to jest te podstawy. I dalej mamy sześć doktryn fundamentalnych. Nauki o odwróceniu się od martwych uczynków, o wierze w Boga, nauki o chrztach, nakładaniu rąk, zmartwychwstaniu i wiecznym sądzie. To właśnie uczynimy, jeżeli Bóg pozwoli. Zauważyłem wczoraj też, że budowanie normalnego budynku w mieście wymaga aprobaty planów, a potem musisz Otrzymać też aprobatę Inspektora Miejskiego na każdym etapie budowy. I pierwsze stadium, jakie on sprawdzi, to jest fundament. Fundament, jeżeli nie otrzyma jego aprobaty, to nie otrzymasz zezwolenia, aby kontynuować budowę. I to jest też prawda z Bogiem. On mówi, nie pozwolę Ci kontynuować, aż nie sprawdzę Twojego fundamentu. Więc możemy kontynuować do doskonałości i dojrzałości i pełni. Tylko wtedy, gdy założyliśmy właściwy fundament. I moja obserwacja jest taka. Jest wielka ilość chrześcijan w kościele, którzy nigdy nie założyli fundamentu i nigdy nie doszli do dojrzałości. Słyszeli wiele nauczania, wiele poselstw, mają wiele porozrzucanych informacji w umyśle, ale nie ma sposobu, aby skonstruować z tego budynek ponieważ fundamentu nie założono teraz wczoraj mówiliśmy o dwóch pierwszych doktrynach pokucie od martwych uczynków i wierze w Boga dzisiaj kontynuujemy z trzecią doktryną która jest doktryną o chrztach i zauważcie jest to liczba mnoga może to niektórych z Was zaskoczyć, ale są trzy konkretne różne szty opisane w Nowym Testamencie i my będziemy pracować nad każdym z nich. Pierwsza przemowa dzisiaj będzie o chcie w wodzie. Wykład numer pięć. I chociaż nie chcę być kontrowersyjny, zaznaczyłem już, że jest to czysty lingwistyczny fakt. Słowo chrzcić oznacza zanurzyć. Rzeczywiście chrzest to w ogóle nie jest angielskie słowo baptize. Jest to transliteracja greckiego słowa baptizo, więc oni go nie przetłumaczyli. Oni po prostu napisali greckie słowo angielskimi literami. Ostatecznie aby zorientować się, co oznacza słowo angielskie, musisz powrócić do słowa greckiego i sprawdzić w każdym odpowiedzialnym słowniku, jakikolwiek chcesz, nie ma żadnego pytania. Słowo baptizo oznacza zanurzyć. Są dwa sposoby zanurzania czegoś. Możesz coś włożyć do wody i wyciągnąć z wody, albo możesz wylać na coś wodę z góry. Ale ta rzecz nie jest zanurzona, chyba że jest zupełnie przykryta wodą. Więc mówimy teraz o zanurzeniu w wodzie. I to słowo baptize lub zanurzyć, mamy tylko dwa przedrostki w Nowym Testamencie używane, do lub wy. Wy to jest użyte o elemencie, w którym chrzcisz. Jeżeli to jest woda, to chcisz w wodzie. A do jest użyte o rezultacie, który musi zostać wytworzony. Możesz być ochrzczony do pokuty, możesz być ochrzczony do Chrystusa, możesz być ochrzczony do jednego ciała, ale cokolwiek oznacza do, jest to rezultat końcowy chrztu, rezultat, który ma być stworzony. Teraz są dwa różne szty w wodzie, opisane bardzo jasno przez Nowy Testament, i spojrzymy na oba te rezultaty. Zaczniemy od tego, co normalnie naz nazywany jest chrztem Jana lub chrztem Jana Chrzciciela. Dlaczego był nazywany Janem Chrzcicielem? Ponieważ jego głównym zadaniem było chrzcić ludzi. Pozwólcie, że Wam zaznaczę. Chrzest nie był tak zupełnie nowy dla Żydów w tamtych czasach. Oni mieli formę chrztu, którą wciąż mają do dzisiaj. Ortodoksyjni Żydzi chrzczą się każdego piątku wieczorem, aby być czyści na sabat. Co się dzieje pomiędzy Żydami, to jest bardzo ważne myślę, ponieważ w pewnym sensie jest to wzór. To, co czynią Żydzi, nie jesteś chrzczony przez kogoś innego, ty chrzcisz sam siebie w obecności świadków. A woda, do której wchodzisz, w języku hebrajskim nazywa się mikwę na południowym krańcu obszaru świątynnego w Jerozolimie archeolodzy odkryli dużą ilość basenów chrzcielnych wybudowanych w skale, które regularnie były w tamtych czasach używane przez Żydów, którzy praktykowali ten rytuał chrztu. Zasadniczo dlatego mogli ochrzcić tysiące ludzi w jednym dniu bez problemów, w dniu Pięćdziesiątnicy, ponieważ wszystkie te baseny chrzcielne były tam już gotowe. To, co zrobił Jan Chrzciciel, to nadał chrztowi nowe znaczenie. Ewangelia Marka, rozdział pierwszy i czytajmy wersety 3 do pięć. To nie brzmi tak jak ja myślę, ale dalej. Poprzednie dwa wersety mówią nam, że Jan był posłańcem wysłanym przed Mesjaszem, Jezusem, aby przygotować drogę na Jego przyjście. Miał przygotować drogę w sercach ludzi, do których Jezus miał przyjść. Jest napisane tam, wersety 4 i następne, wystąpił na pustyni Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów oczyszczenie z grzechów. Centralną cechą chrztu Jana była pokuta. I dalej jest napisane, cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy wychodzili do Niego, a On chrzcił że co Jordanie, wyznających grzechy swoje. Więc to jest kluczowa cecha chrztu Jana. Po pierwsze, On miał przygotować serca Żydów na długo oczekiwanego Mesjasza i myślę, że to jest bardzo znaczące. Mesjasz nie mógł przyjść, aż serca były przygotowane. Myślę, że to jest znaczące, ponieważ ja wierzę, że to jest też prawda o jego powrocie. On nie przyjdzie, aż serca jego ludu będą przygotowane. I po drugie, chrzest Jana był, jak ja nazywam, połączeniem między odpuszczeniem grzechów w zakonie i do łaski. Przychodziło nowe odpuszczenie grzechów, nowe oblicze Bożego, Bożej pracy z Jego ludem. Przez czternaście wieków Izrael żył pod prawem Mojżesza, a teraz przychodzi nowe odpuszczenie grzechów, które zwyk zwykle nazywamy odpuszczeniem grzechów w łasce lub przez łaskę i ono miało się zacząć. I dlatego chrześcijan był ogromnie ważny miał zainicjować lub przygotować drogę dla tego nowego odpuszczenia grzechów. Jeżeli zobaczycie Ewangelii Marka, rozdział 11 i werset 13 Mateusz, przepraszam, rozdział 11 werset 13 Jezus powiedział o nim bo wszyscy prorocy i prawo prorokowali aż do Jana Chrzciciela. Innymi słowy, całe to dawne odpuszczenie grzechów przy, przez prawo i proroków było w mocy aż do Jana. Jan oznaczał koniec tego odpuszczenia grzechów i otworzył drogę dla nowego odpuszczenia. Teraz dla chrztu Jana były trzy główne wymagania. Po pierwsze, pokuta. Teraz o tym już mówiliśmy, o pokucie w poprzedniej przemowie i powiedziałem, pokuta to jest decyzja, to jest akcja. Ty decydujesz o że żyłeś niewłaściwie, chcesz zmienić sposób życia, chcesz się odwrócić, zwrócić twarzą do Boga, poddać się Jemu i czynić to, co On wymaga. To jest sens pokuty. To jest prawda, czy to jest chrześcijana? czy to jest chrześcijański krzest, pokuta tam też jest. Po drugie, w przypadku Jana musiało być publiczne wyznanie grzechów. Jest napisane, wszyscy byli chczeni przez Niego, wyznając swoje grzechy. I po trzecie, Jan wymagał dowodu przemiany życia. On po prostu nie chcił każdego, kto do Niego przyszedł. On się upewniał, że naprawdę była tam pokuta. Widzimy to w Mateuszu, rozdział trzeci, werset 7 i 8. Zasadniczo Jan był bardzo jasno mówiącym człowiekiem. On nie był takim religijnym człowiekiem, który zadawalał ludzi. Ja kiedyś studiowałem e, życie ludzi, którzy byli opisani przez Biblię jako jednostki, napełniony Duchem Świętym. Odkryłem osiem takich osób w Nowym Testamencie. Pierwsza zasadniczo w Nowym Testamencie to był Jan. I wiecie co odkryłem? Dwie rzeczy. Po pierwsze, oni wszyscy byli ludźmi, którzy bardzo jasno mówili. Nazywali zło złem, kłamstwo kłamstwem i tak dalej. Po drugie, z tych ośmiu, pięciu umarło śmiercią męczeńską. Więc jeżeli modlisz się o wypełnienie Duchem Świętym, po prostu pamiętaj o tym. To nie ułatwia życia tobie. Staje się wyzwaniem dla istniejącego porządku i kompromisu wobec sprawiedliwości. I tak Jan traktował religijnych ludzi swojego czasu. Mateusz rozdział 3, werset 7 i 8. Ale kiedy zobaczył wielu paryzeuszów, sadzuceuszów przychodzących do sztu, rzekł do nich, plemię kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem, abyście przed nim uciekli? wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Innymi słowy, wymagał dowodu w życiu ludzi, że naprawdę pokutowali. Nie chcił tylko dlatego, że ludzie przychodzili, o, i powiedział, ja ich ochrzczę ponieważ tak chcieli. Jan powiedział, poczekaj chwilę, sprawdźmy, czy zmieniłeś swoje życie, czy pokutowałeś, ponieważ jego chrzest był chrztem ku pokucie. W rzeczywistości jest tu zasada. Bóg tak naprawdę nie porusza się w niczym życiu, aż ludzie dojdą do punktu pokuty. Bóg nawet nie mógł im wysłać Mesjasza Izraelowi, aż doszli do miejsca pokuty, co się stało przez służbę Jana Chrzciciela. Mimo to, że Jan był wielki, były ograniczenia dla rezultatów Jego służby. Mateusz, rozdział 11, i spójrzmy na werset jedenasty. Mateusz jedenasty, rozdział jedenasty, werset. Jezus mówi do ludzi tam o Janie chrzcicielu, który już w tym czasie był w więzieniu. I Jezus mówi o nim: Zaprawdę, powiadam wam, nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą, większy od Jana chrzciciela. Słuchajcie, ale najmniejszy w królestwie niebios większy jest niż on, większy niż Jan. Dlaczego Jezus tak powiedział? Myślę, że klucz jest w słowie urodzeni z kobiety. Jan doświadczył tylko naturalnego urodzenia. Podczas gdy jeżeli chcesz wejść do Królestwa Niebios, jakie jest wymaganie? Musisz być na nowo narodzony, narodzony z Ducha Świętego, więc mimo tego, że Jan był wielki na poziomie naturalnym, on nie doszedł do poziomu, który osiąga każdy, kto rodzi się na nowo w Królestwie Bożym. Ale Jezus zawsze wywyższał Jana, który wypełnił swoją służbę, dokonał swojego dzieła, ale zasadniczo jego dzieło było przechodnie. On tylko przygotowywał ludzi od, do przejścia z, od jednej relacji z Bogiem do drugiej. Po Pięćdziesiątnicy wciąż byli ludzie, którzy byli ochrzczeni przez Jana Chrzciciela i nie usłyszeli pełnego poselstwa Ewangelii o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Odkrywamy trochę tego w dziejach apostolskich, rozdział 19, ale ważne jest widzieć, że po Pięćdziesiątnicy chrzest Jana nie był więcej przyjmowany jako ważny chrześcijański chrzest. Więc ci ludzie opisani w Dziejach Apostolskich, 19 rozdział, jeszcze raz byli ochrzczeni pełnym chrześcijańskim chrztem, ponieważ jest to ważne, będziemy przyglądać się temu tekstowi. Dzieje Apostolskie, rozdział 19, od wersetu 1 do 5. Podczas gdy Apollos przybywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu. A spotkawszy niektórych uczniów, nie jest napisane, czy imi oni byli uczniami, byli po prostu uczniami i Paweł nie był widocznie pewny co do nich. Czuł, że czegoś brakuje, więc zadał im bezpośrednie pytanie, czy otrzymaliście ducha świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy natychmiast wiedział, że coś było nie tak, coś było niepełnego w ich doświadczeniu. Zapytał ich, jak zostaliście ochrzczeni. A oni rzekli sztem Janowym. Wtedy Paweł zrozumiał, ponieważ Chrystiana był tylko wstępem, aby przygotować drogę dla pełnego poselstwa o śmierci w Jezusa i to o tym, co miało potem nastąpić. Po pięćdziesiątnicy w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystiana nie był uznawany za wystarczający. Więc. Paweł mówi, Jan chrzcił chrztem upamiętania, mówiąc ludziom, żeby uwierzyli w Tego, który przyjdzie po Nim, to jest w Jezusa. Mówi, to było tylko przygotowanie. I teraz ten etap przygotowania się skończył i musimy przyjąć właściwą rzecz. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa, to jest chrześcijańskim chrztem. I wtedy otrzymali chrzest w Duchu Świętym. Następny werset. Wtedy Paweł włożył na nich ręce, wstąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. To jest bardzo ważny fragment, ponieważ pokazuje, że po pięćdziesiątnicy standardowa procedura było wierzyć w Jezusa, być ochrzczonym w Jego imieniu, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i otrzymać Ducha Świętego. To była ustalona praktyka od Pięćdziesiątnicy i naprzód. Teraz przyjrzyjmy się chrześcijańskiemu chrztowi. I fragment, do którego teraz się zwrócimy, dziękuję Ci, Lary, to jest Ewangelia Mateusza, rozdział trzeci, werset trzynasty do siedemnastego. Jest już zapisane o chrzcie Jana, a teraz Jezus przychodzi do Jana, aby być przez niego ochrzczonym. Ale pamiętaj, chrzest, który otrzymał Jezus od Jana, nie był chrztem pokuty. Dlaczego? Ponieważ on nie miał z czego pokutować. Więc pozwolił, aby Jan go ochrzcił, ponieważ w ten sposób zaczynał coś nowego. Nie wyznawał swoich grzechów. Dlaczego? Ponieważ nie miał grzechu do wyznania. Więc musimy już widzieć, już wychodzimy poza chrześcijana do czegoś nowego. To jest wzór chrześcijańskiego chrztu. Z tego powodu jest to tak ogromnie ważne, abyśmy dokładnie to przeszli. Mateusz, rozdział trzeci, werset 13. Do siedemnastego Wtedy przyszedł Jezus z Galilei na Jordan do Jana Aby dać się ochrzcić przez niego A Jan próbował mu odmówić Mówiąc ja potrzebuję chrztu od ciebie A ty przychodzisz do mnie Teraz aż do tego, gdy Jan ochrzcił Jezusa, nie wiedział, że Jezus był Mesjaszem. Wiedział, że Jezus był Mesjaszem, gdy ochrzcił Go i Duch Święty zstąpił na Niego i pozostał nad Nim. Ale jest to bardzo znaczące dla mnie, że nawet przedtem, zanim Jan poznał Jezusa jako Mesjasza, wiedział, że Jezus był o wiele sprawiedliwszy niż On. Jan powiedział, jeżeli ktoś ma kogoś ochrzcić, to Ty mnie ochrzci, Jezu, a nie ja Ciebie. Nie mówił tego na podstawie objawienia o mesjaństwie Jezusa, ale na podstawie sprawiedliwości w życiu Jezusa, Ponieważ Jan i Jezus to byli kuzynowie, więc On znał, jakim rodzajem życia żył Jezus przez 30 lat. To jest piękna demonstracja czystości życia Jezusa, zanim wszedł w publiczną służbę, jakkolwiek. Werset 15 Jezus odpowiadając rzekł do Niego, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość.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 Bardzo ważne jest zobaczyć, jak znaczący jest chrzest wodny w oczach Trójcy Świętej. Ma wyrażoną aprobatę trzech osób. Jezus powiedział: Tak, to należy wykonać. Duch Święty wstąpił na niego, poczcie. A Bóg Ojciec przemówił z nieba i powiedział, to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie dzisiaj, nie doceniając ważności Chrztu Wodnego. To jest akt, który ma aprobatę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jakie jest znaczenie tego aktu? Powróćmy do wersetu 15. Tak, należy się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Jezus ustalał wzorzec. Zaczynał coś nowego. Nie był ochrzczony chrztem ku upamiętaniu z grzechów, ale ustalał wzorzec dla wszystkich uczniów, którzy szli za Nim. I nie mówił, to mnie się należy wypełnić wszelką sprawiedliwość. Powiedział, nam się należy wypełnić wszelką sprawiedliwość. Więc rozważmy, co jest tu włączone. W sposób, po pierwsze, w ten sposób. Jezus i Jan weszli do wody i wyszli z wody. Oni wyznaczyli wzorzec. I dalej powiedział, nie tylko ja, ale my, innymi słowy. On wyznaczał procedurę, którą chciał, aby uczniowie przestrzegali po nim. I dalej powiedział, wypełnić wszelką sprawiedliwość. Nie, aby mieć przebaczone grzechy, to był chrzest Jana, ale aby wypełnić wszelką sprawiedliwość. To może niektórych z Was zaskoczyć, ale prawdziwy wierzący chrześcijanin nie jest ochrzczony, ponieważ jest grzesznikiem. On jest ochrzczony, ponieważ jest uczyniony sprawiedliwym. Musisz rozróżnić między chrztem Jana, który był dla odpuszczenia grzechów, i chrześcijańskim chrztem, który był wypełnieniem wszelkiej sprawiedliwości. Przyjrzyjmy się jednemu z wielu fragmentów, Rzymian, rozdział 5 i werset 1, co mogę na pamięć zacytować, ale spójrzmy, ponieważ ważne jest to zobaczyć. Rzymian 5.1. Tak więc usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co to znaczy być usprawiedliwionym? I ma wiele znaczeń. Najmniejsze znaczenie to jest uniewinnienie uznanie za niewinnego. Następne znaczenie ogłoszenie kogoś sprawiedliwym, ale osta ostateczne znaczenie jest uczynić kogoś sprawiedliwym, więc przez wiarę zostaliśmy uznani za niewinnych. Wyrok w niebie dla nas jest nie niewinny, nieprawdaż, to jest cudowne. Zostaliśmy uznani za sprawiedliwych czyją sprawiedliwością, sprawiedliwością Jezusa. I przez ten proces jesteśmy uczynieni sprawiedliwymi. My jako wierzący w Jezusa jesteśmy oszczeni, ponieważ zostaliśmy uczynieni sprawiedliwymi. Zostaliśmy usprawiedliwieni. To jest sposób, w jaki wypełniamy wszelką sprawiedliwość. Po pierwsze pokutujesz, wierzysz, przyjmujesz Jezusa, On staje się twoją sprawiedliwością. I przyjąwszy Go, potem wypełniasz tą sprawiedliwość przez procedurę chrztu. I to jest coś, co muszę powiedzieć, że prawdziwe znaczenie chrztu było odsłaniane stopniowo w Nowym Testamencie. Nie jest to na samym początku powiedziane, ale Jezus to znał. On nie mówił każdemu, ale kiedy Jezus został ochrzczony, to było poświęcenie się, aby żyć i umrzeć dla Boga. Potem Paweł i inni pisarze mówią, to jest pogrzeb. Ale Jezus wiedział, gdy został ochrzczony, poświęcał siebie do służby, która skończyła się śmiercią. On już oczekiwał swojego pogrzebu. To jest prawda o każdym chrześcijaninie. Cudowna rzecz na temat chrztu jest taka. Zapłaciłeś ostatni dług śmierci. Zostałeś pogrzebany. Potem będziesz miał usługę pogrzebową po śmierci, ale to już nie jest dla Ciebie. To jest już przeszłości dla Ciebie. Teraz, jeżeli zwrócisz się do Ewangelii Łukasza, rozdział 12 i werset 50, zauważysz, że Jezus interpretuje to dla siebie i dla nas. Łukasz 12,50. On mówi: Chrztem mam być oszczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. O czym on mówi? O swojej śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. Więc chrzest, który otrzymał w Jordanie, był poświęceniem dla realnego chrztu śmierci i zmartwychwstania, który bardzo pokrótce od tego czasu miał nastąpić. Teraz to ma ogromne znaczenie dla nas, ponieważ gdy Ty jesteś ochrzczony, to jest Twoje poświęcenie się na śmierć i życie. Rozumiesz? Twoje życie nie należy dłużej już do Ciebie po Zacytowałem ostatniego tygodnia stwierdzenie Lenina o komunistach. Komuniści to martwi ludzie i towarzysze. Pozostawmy Lenina poza tym obrazem, ale to powinna być prawda o chrześcijanach. My umarliśmy, zostaliśmy pogrzebani. Nie mamy życia, którego możemy chronić. Nie mamy życia, którego możemy się trzymać. To odeszło. Aż do pewnej chwili jesteśmy na drodze, ale już jesteśmy martwi. Widzicie to? Czy możecie to złapać? Jaka inna postawa byłaby w Kościele? Nieprawdaż? Widzicie, dlaczego komunizm ma taki sukces? Ponieważ wymaga poświęcenia. A czego Jezus wymaga? Tego samego rodzaju poświęcenia. Poświęcenia na śmierć i życie. Przypuszczam, wielu z Was jest ochrzczonych, ale nie bądźcie oszczędni tylko dlatego, że jest to zwyczaj kościelny albo dlatego, że pastor mówi, że powinieneś, ponieważ tracisz całą błędę. Błęda jest taka, czynisz najbardziej święte poświęcenie, jakie możesz. Mówisz, ja składam moje życie, jeżeli śmierci będzie to wymagać, to pójdę na śmierć. Parę lat temu, w 1968 roku, myślę, byłem w Nowej Zelandii i uczyłem o chrzcie wodnym. Była tam duża liczba ludzi, którzy nie zostali ochrzczeni i doszedłem do miejsca, gdzie zdeterminowani byli, muszą być ochrzczeni tego dnia. To znaczy, nie mogą już dłużej czekać. Więc mieliśmy usługę chrztu i ci ludzie zostali ochrzczeni. Moc Boża była tak potężna, że ludzie ledwie mogli ustać dookoła tego basenu. To znaczy ponadnaturalna Boża obecność tam była. Była tam grupa baptystów, którzy zostali oszczędni jako baptyści, naturalnie. Gdy oni zobaczyli realną rzecz, oni powiedzieli, chcemy mieć też coś takiego. Czy możemy zrobić to jeszcze raz? Nie zrobiliśmy tego. Ale widzicie, mnóstwo chrześcijan jest okradzionych z realnej rzeczy, Odnośnie chrztu, większość karyzmatyków, zielonoświątkowców zgodzi się, że chrzest w Duchu Świętym jest przeżyciem zmieniającym całe życie. Ale chrzest wodny powinien być dokładnie tak zmieniający życie jak chrzest w Duchu Świętym. Gdy złapiesz to poselstwo, niestety zostało ono zanegowane, stało się miłą tradycją kościelną. Tak, za dwa tygodnie mamy chrzest czy możesz tam swoje imię włączyć też? To nie jest nowotestamentowa postawa, no, daleko od tego. Teraz spójrzmy na wymagania do chrztu i There potem będziemy four, kontynuować. Są cztery jasno wyrażone. <śmiech> Podam wam odnośniki biblijne. Nie będę się tam zwracał. Po pierwsze osoba, która jest ochrzczona, musi słyszeć zasadniczą Ewangelię. To znaczy, co? Pamiętacie, wczoraj powiedzieliśmy, Jezus umarł za nasze grzechy, został pogrzebany, zmartwychwstał na trzeci dzień. Gdy w to wierzysz, to jest ci uznawane za sprawiedliwość. To jest zasadnicza Ewangelia. Mogę to każdej inteligentnej osobie lub nieinteligentnej wyjaśnić. Pół godziny, to długo nie trwa. Jeżeli Duch Święty tam jest, a jeżeli tam nie ma Ducha Świętego, i tak nic się nie stanie. Więc Jezus powiedział: idźcie, Mateusz 28, 19 i 20, czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Czym jest chrzestna? Jest to poświęcenie się, aby stać się uczniem. Dalej mówi: ucząc ich, przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. Zasadniczy proces nauczania to nie jest przed chrztem, ale po chrzcie. Chrzest jest poświęceniem się, aby stać się uczniem. Jezus powiedział: Nie uczcie niepoświęconych ludzi. Bądźcie pewni, że się oddali, niech przejdą przez chrzest, a potem zacznijcie ich uczyć. Wszystkiego, co muszą wiedzieć, to znaczy wszystkiego, czego ja was nauczyłem, uczcie też ich. Ale pierwsze wymaganie tutaj to jest skonfrontować ich z podstawową Ewangelią. Dalej, w dniu Pięćdziesiątnicy, przekonanie, ale niewierzący tłum powiedział do apostołów, mężowie bracia, co mamy robić? A Piotr natychmiast odpowiedział, pokutujcie i bądźcie oszczeni każdy z was, imię Pana Jezusa, dla odpuszczenia waszych grzechów i otrzymacie dar Ducha świętego. Jakie jest pierwsze wymaganie? Pokuta. Nie Nadajesz się do chrztu, jeżeli jeszcze nie pokutowałeś. Osoba, która nie pokutowała, może być ochrzczona, ale co się dzieje? Wchodzi do wody słuchy grzesznik i wychodzi w mokry grzesznik, ale nie ma zasadniczej zmiany. Trzecie wymaganie to wiara. Jezus powiedział: idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ten, kto, jak jest następne słowo, uwierzy i jest ochrzczony, co będzie zbawiony. Baptized, Więc co musisz zrobić right. przed chrztem? Musisz wierzyć. Tak. Biblia mówi, bez wiary nic się nie stanie. Potem się temu przyjrzymy. 3, Potem musimy well się też przyjrzeć fragmentowi z pierwszego listu first Piotra, rozdział trzeci. Myślę, że to jest mniej znany fragment. Pierwszy And list Piotra, rozdział trzeci. Werset 21. Musimy zobaczyć 20. kontekst. Piotr Biotr mówi w wersecie 20 o Arce Noego, Arce. ludziach, którzy zostali wybawieni przez Arkę 21. z potopu. I potem w wersecie 21 mówi, now saves us ona jest też obrazem chrztu, który teraz nas zbawia. Nie jest pozbyciem. i zbawia nie jest pozbyciem się cielesnego brudu lecz prośbą do Boga o dobre sumienie więc, co jest kluczowe w Chrzcie? To, żebyś miał dobre sumienie przed Bogiem. Inne tłumaczenie mówi, jest to prośba do Boga o dobre sumienie, nieważne, które masz tłumaczenie. Sensem jest tutaj, wyznajesz Bogu, że byłeś grzesznikiem, ale zrobiłeś wszystko, czego Bóg wymaga, pokutowałeś, wierzysz w Jezusa, oddałeś Mu swoje życie, nic więcej nie możesz zrobić, więc na tej podstawie możesz zostać odszczony, aby mieć dobre sumienie. Są cztery wymagania. Po konfrontacja z podstawową Ewangelią, pokuta, wiara i prośba do Boga o dobre sumienie. Teraz ja nie chcę być kontrowersyjny. Ja po prostu stwierdzam oczywisty fakt, gdy mówię, że nie niemowlę nie może wypełnić żadnego z tych wymagań. Czy to nie jest oczywiste? Jakkolwiek chcesz rozumować, jeżeli są takie wymagania, a jak ja mogę widzieć, są one jasno wyrażone w piśmie, nie mogę, nie może wypełnić żadnego z nich. Zostawiam to w ten sposób. Teraz kontynuujmy. Jak radzimy sobie z czasem? Nie nie mogę ci usłyszeć? Nie słyszałem tego sygnału 30-minutowego. Muszę w ciągu 30 minut więcej powiedzieć. W porządku, teraz. Następna rzecz, którą chcę podkreślić, jest taka. I wszystko to jest bardzo ważne. Byłem na polu misyjnym z misjonarzami. Znam te tematy, które są bardzo odpowiednie. To nie jest abstrakcja. Zasadnicze nauczanie wymaga je, wymagane, aby przygotować ludzi do chrztu, nie trwa długo. Byłem w pewnej misji, w której musiałeś przejść przez sześć tygodni nauczania przed chrztem. Ale gdy przyjrzałem się nowemu testamentowi, powiedziałem sobie, głupota. You know what they were doing at the end? Wiecie, co oni robili? Pod koniec oni chrzcili poinstruowanych pogan. Ci ludzie byli poinstruowani, ale nigdy nie sprostali prawdziwym no, warunkom. On. On Teraz przyjrzyjmy się temu. W dniu Pięćdziesiątnicy trzy tysiące osób zostało ochrzczonych tego samego thought. dnia. To jest myśl. Ilu z Was myśli, że w taki sposób Kościół został założony? To musiało spowodować ogromne wrażenie na ludziach w tamtym czasie, ponieważ długo trwa ochrzczenie trzech tysięcy ludzi. Wiecie, to musiało wypełnić nagłówki lokalnych gazet w tamtych czasach. Myślę, Bóg płynął ogromny, w ogromny sposób na Jerozolimę w tym dniu i także na całą antyczną kulturę. Po tym zasadniczo ludzie wszędzie wiedzieli, że chrześcijanie to są ludzie, którzy się chrzczą. To wpłynęło na całą kulturę. Ełnów, Etiopczyk, w porządku, ten, którego Filip spotkał na drodze do Gazy, gdzie apostolski rozdział 8, się tam historię. On czytał proroka Izajasza, nie rozumiał, co czytał. Filip, prowadzony przez Ducha Świętego, wspiął się na rydwan, opowiedział mu znaczenie Izajasza 53, że to są cierpienia Jezusa zapowiedziane przez proroka Izajasza. I potem mówi, głosił mu Jezusa. To wszystko, co mówi. Ale gdy przejeżdżali obok Zadawki. Za za za z wodą, a zasadniczo one są bardzo rzadko, te sadzawki, w tej części świata. Gdy przejeżdżali obok sadzawki z wodą, Eunuch zapytał, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. To znaczy, że głoszenie Jezusa wlicza chrzest. Więc Filip powiedział w porządku. Teraz nie mogli spędzić więcej niż 3-4 godzin w tej podróży, więc nie więcej niż 3-4 godziny od chwili, gdy ten Eunuch pierwszy raz usłyszał o Jezusie do chwili Jego chrztu. To nie trwało długo. To jest ciekawa historia, ponieważ był to pierwszy Afrykańczyk, którego dotknęła Ewangelia. Uh, we take... Następnie weźmy dom Korneliusza, dzieje apostolski dziesiąty rozdział, ufam, że znacie szkic z tej historii. Piotr tam poszedł raczej niechętnie, nie wierząc, że pogani mogą stać się chrześcijanami, chyba że wejdą pod zakon Mojżesza. Zaczął swoje kazanie i Duch Święty mu przeszkodził. Duch Święty zstąpił na wszystkich w tym domu i wszyscy zaczęli mówić językami. To zmieniło teologię Piotra. Nic, tylko mówienie językami. Gdy usłyszał, jak mówili językami, uwielbiali Boga, powiedział, ci ludzie są chrześcijanami tak, jak i my. A gdy stali się chrześcijanami, muszą być ochrzczeni. I jest napisane w moim tekście, Piotr rozkazał, aby zostali ochrzczeni. On nie rekomendował, on nie sugerował, on rozkazał. I zostali ochrzczeni tego samego dnia. Pamiętacie? Z zupełnej ignorancji wyszli, ignorancji rzeczy należących do Jezusa. I jednego dnia zostali oszczeni w duchu i oszczeni w wodzie. Byłem w Afryce ostatnio, rok temu, mniej niż rok temu. I wiecie, mają tam ten problem w Afryce z mężczyznami, którzy mają więcej niż jedną żonę, które, co jest dosyć częste. I postawa Afrykańczyków jest taka, co to za mężczyzna, który ma tylko jedną żonę? to jakbyś miał tylko jedno oko. Co się stanie, jak je stracisz? To jest pogańskie nastawienie Afrykańczyków. Teraz, ze względu na problemy z mężczyznami, którzy mieli więcej niż jedną żonę, lokalni starsi w tej sytuacji nie uczciliby mężczyzny, który miał dwie żony. Chociaż był zbawiony, co pewne było. Ale, chociaż to była najważniejsza osobistość polityczna, ona została zbawiona na naszych zgromadzeniach. I ja nie chciałem poniżyć tych Afrykańczyków, kłócić się z nimi, ale powiedziałem, że puśćmy, że Bóg go w Duchu Świętym. Co Ty wtedy zrobisz? Jeżeli Bóg ochrzcił w Duchu Świętym, czy Ty odmówisz wody? Ponieważ jest to sens tego, co powiedział Piotr, jeżeli Bóg ochrzcił ich w duchu, my nie możemy odmówić im chrztu w wodzie. Więc zostali ochrzczeni, ale najlepsze ze wszystkiego to jest zarządca więzienia Filipi. dzieje apostolskie, 16 rozdział. Znacie historię? Paweł Sylas przyjechali do Filipii, wszystko było dobrze. Aż do czego? Aż doszli do uwolnienia. Wyrzucili demona. Potem całe miasto było na szczycie podnicenia. Zaciągnięto ich przed władze miejskie, zbito i wrzucono do więzienia. Byli w wnętrznym więzieniu, nogi w dybach, plecy im krwawiły i byli ciekawymi więźniami. O północy w tej sytuacji uwielbiali Boga, śpiewali Mu. I więźniowie słuchali, ponieważ nigdy nie było ludzi w tym więzieniu, którzy tę rzecz zrobiliby wcześniej. I potem... Ich uwielbianie spowodowało trzęsienie ziemi. Bardzo ważne to jest. Uwielbianie spowoduje, że Bóg interweniuje. Trzęsienie ziemi wstrząsnęło fundamentami więzienia, otworzyło drzwi i wszystkich uwolniło. Ale ten zarządca więzienia skoczył tam i widział wszystkich wolnych więźniów, wystraszył się i chciał się zabić, ponieważ zgodnie z prawem tamtego czasu on swoim życiem odpowiadał za życie tych więźniów. Jeżeli oni by uciekli, on by stracił życie. Więc pomyślał, jeżeli oni uciekli, to ja skończę ze sobą. I pomyślcie o łasce Pawła. Ten zarządca więzienia w ogóle nie był dla nich uprzejmy. A Paweł mówi, nie czyńcie tego. I on, nie, nie musisz umierać, my tu wszyscy jesteśmy. I ten zarządca był tak za, zaskoczony kimś, kto się tak interesował jego życiem, że upadł na kolana i powiedział, panowie, co mogę uczynić, aby był zbawiony. I Paweł mu powiedział, słuchajcie tej historii. Gdzie Kolejny krótki rozdział 16. Co mam uczynić, aby był same? zbawiony? Werset 31: Wierzcie w pana Jezusa, a będzie zbawiony ty i twój dom. I, i potem głosili słowo Boże Jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu, to jest jego rodzinie. I tej samej godziny w nocy wziął go do domu, obmył ich rany i tego samego wieczoru zostali ochrzczeni on i jego rodzina, zanim nastał świt. Ja chcę wam to przekazać, że w Nowym Testamencie w kościele chrzest był częścią zbawienia. Nie było Byłeś naprawdę uważany za zbawionego, aż zostałeś ochrzczony. Uczyłem na ten temat w St. Louis, na konwencji biznesmenów pełnej Ewangelii. Byłem ostatnim mówcą na bankiecie i doszedłem do punktu pokuta, chrzest w Duchu Świętym i chrzest. I ja wyjaśniłem, co oznaczało każda z tych rzeczy, co oznaczało pokuta, chrzest i chrzest w Duchu Świętym. I powiedziałem, chrzest nie jest wyborem. Nie robisz tego, jeżeli ci wygodnie. Robi, robisz to szybko, spieszysz się Zawołałem na środek ludzi, którzy chcieli tych trzech rzeczy Jedni pokutować, inni sztu wodnego, inni otrzymać Ducha Świętego Jednej osobie dałem ludzi, którzy chcieli pokutować Innej powierzyłem ludzi, którzy potrzebowali Ducha Świętego A przed sobą miałem 200 ludzi, którzy chcieli być oszczeni. Powiedziałem, to jest szybko, musisz się spieszyć i nie czekać aż do rana co zrobimy? Powiedziałem do zarządu, zarządu hotelu, czy możemy wykorzystać basen hotelowy. Oni powiedzieli, so to jest wbrew regulaminowi. W, w tym momencie było już e, po północy i pewien mężczyzna w końcowym rzędzie powiedział, ja mam wielki basen w moim domu, możecie tam przyjść. Powiedziałem, w porządku, podaj każdemu adres twojego domu i numer telefonu, a my wszyscy tam pojedziemy. I każdy, kto ma samochód, niech weźmie ile ludzi może do swojego samochodu i jedzie na ten adres. Ja byłem jedną z ostatnich osób, które tam dojechały. Było to wysokie klasy przedmieście i trzy domy wcześniej już mogłeś słyszeć ten głos. To, był, to była północ. Przyszedłem na ten basen i sześciu kaznodziejów lokalnych byli w tym basenie i chrzcili ludzie w swoich ubraniach. Ludzie wskakiwali do tego basenu i byli wszczeni. I stałem przy eleganckiej młodej kobiecie, która miała długą wieczorową suknię i ona się zastanawiała. I wtedy powiedziałem, myślę, że można to wyprać i potem nosić, więc ona wskoczyła. Powiem wam, to była scena z Nowego Testamentu. Oni nagle zostali uchwyceni prawdą znaczenia chrztu. Teraz w porządku, jakie jest biblijne znaczenie chrztu? Bardzo ważne. Odwrócimy się może na liście do Rzymian, rozdział szósty. List do Rzymian, szósty rozdział. Począwszy od może wersetu pierwszego. Co mamy powiedzieć? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Paweł to mówi, ponieważ pod koniec poprzedniego rozdziału mówi, jeżeli grzech obfituje, łaska bardziej obfituje. Więc ktoś może stawiać obiekcje i mówić, no łaska obfituje, grzeżmy dalej, im więcej grzechu, tym więcej łaski. I to jest taki sposób Żydzi, większość Żydów krytykuje dziś Ewangelię. To jest zupełny błąd, mówi, na pewno nie. Jak my, którzy umarliśmy grzechowi, jeszcze w nim żyć mamy? Być pod łaską Bożą oznacza, że musisz umrzeć dla grzechu. Jak długo żyjesz w grzechu, nie jesteś w łasce Bożej. Bycie w łasce Bożej oznacza, że umarłeś dla grzechu. Jeżeli umarłeś dla grzechu, nie możesz żyć w grzechu. To jest ten e, silny argument. I potem jest to stwierdzenie o chciech. Czy nie wiecie, że ilu z was jest ochrzczonych w Jezusa Chrystusa? Jest ochrzczonych w Jego śmierci. Pamiętacie, co powiedziałem? Jest to poświęcenie się na śmierć. Jeżeli jesteś ochrzczony, jesteś ochrzczony w Jego śmierci, Więc w Niego zostaliśmy ochrzczeni przez w Jego śmierć, abyśmy jak Chrystus został zbudzony z martwych przez Chwałę Ojca i my nowe życie prowadzili. Przez Chrzest jesteśmy utożsamieni z Jezusem w trzech rzeczach, śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. Każda usługa chrztu jest usługą pogrzebową. Dzięki Bogu, że to nie jest tylko usługa pogrzebowa, ale także zmartwychwstanie. Nie odłączajcie jej tego fragmentu. Werset piąty. Jeżeli jesteśmy z Nim połączeni w podobieństwo Jego śmierci, na pewno będziemy też z Nim w podobieństwie Zmartwychwstania. Jak jesteśmy z Nim połączeni w podobieństwo śmierci? Przez co? Przez chrzest. Więc to, jeżeli jest ważne. Paweł mówi, jeżeli przeszliśmy przez chrzest, wtedy wiemy, że jesteśmy w podobieństwie Jego Zmartwychwstania, ale to jest uwarunkowane. I dalej mówi tak. Wiedząc to, ja odkryłem, że kiedy Paweł mówi, Wiedząc, to, większość chrześcijan tego nie wie, czy wiesz o tym? Wiedząc to, lub mając nadzieję, że wiemy o tym, że nasz stary człowiek został z nim ukrzyżowany, aby grzeczne ciało zostało unicestwione, abyśmy już nadal nie służyli grzechowi. Widzicie? Przez wodny zawiera absolutne serce poselstwa Ewangelii. Śmierć, pogrzeb i w zmartwychwstanie Jezusa. I my mówimy, gdy umarliśmy grzechowi przez śmierć Jezusa, zostaliśmy z Nim pogrzebani i z Nim będziemy zmartwił, wzbudzeni. Jedną z ciekawych rzeczy w nauczaniu psychologii jest to, i ja myślę, że wszyscy jesteśmy ekspertami, ja musiałem uczyć Afrykanów dla szkół podstawowych w Kenii uczyliśmy naszych nauczycieli. Dzieci pamiętają 40% tego, co słyszą, 60% tego, co słyszą i widzą, 80% tego, co słyszą, widzą i czynią. Więc nigdy nie pozostawia ich tylko słuchaczami. Bóg działa na tej zasadzie w, w rzeczy dotyczących chrztu wodnego. Nie chce, abyśmy tylko słyszeli prawdę, widzieli prawdę. On chce, abyśmy wykonali prawdę. I każda osoba, która wchodzi do kościoła przez chrzest, do, w, w, przeszła przez śmierć, pogrzeb i stanie Jezusa Nie wszedłbyś do Kościoła Nowotestamentowego w żaden inny sposób Po tym nie możesz powiedzieć, że nie wiedziałem, że Jezus umarł za moje grzechy Akt, który wprowadził Cię do Kościoła, to była Twoja deklaracja, że wiedziałeś Dalej, werset ósmy Jeżeli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Nim żyć będziemy To jest wina, nieprawdaż? wiedząc, że Chrystus zmartwychwzbudzony więcej nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyję dla Boga. Werset 11 jest bardzo ważny. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie. To jest znaczenie chrztu. Ja umieram dla grzechu, ja jestem martwy dla grzechu, ja żyję dla Boga. Co to znaczy być martwym dla grzechu? Ja mam dla Was małą historię. Jest okropnie zły człowiek, naprawdę bezbożnik. Nigdy nie chodzi do kościoła. Pije whisky, pali papierosy, przeklina, jest nieuprzejmy dla żony i dzieci. Jest w ogóle złym człowiekiem. Ale jego żona stała się wierzącą osobą w Jezusa. Tak samo jego mała córka. I każdego niedzielnego ranka one uciekają na usługę ewangeliczną, chociaż on tego nie chce. Wychodzą zostawiając go czyniącego te wszystkie złe rzeczy. Siedzi w fotelu, ogląda jakiś show, porno w telewizji, ma szklankę whisky w ręce, papierosa w ustach, dym unosi się w powietrzu, a one uciekają, mają piękny czas na tej usłudze, wracając śpiewają e, refreny i nagle zdają sobie sprawę, że kiedy on to usłyszy, te refreny zacznie przeklinać, więc na palcach wchodzą do pokoju, a on siedzi na w tym fotelu, cygaro w papielniczce, dla, szklanka łyski na stoliku obok telewizor wciąż gra ale on nie reaguje on nie przeklina ich nie odwraca się nie pije więcej whisky, nie pali cygar nie ogląda telewizji, co się stało? on miał atak serca umarł co się teraz stało? on jest martwy dla grzechu widzicie co to oznacza? grzech więc go nie pociąga grzech więcej nie ma nad nim mocy grzech w ogóle nie tworzy żadnej reakcji z jego strony to znaczy być martwym dla grzechu to ty ogłaszasz przez swój chrzest uznajesz siebie za martwego rzeczywiście martwego dla grzechu jeżeli tego nie uznajesz bracia i siostry to się nie stanie to twoja wiara czyni to realnym Bóg mówi ja wam to zaopatrzyłem ale wy musicie to uznać Teraz przyjrzyjmy się chwilę listowi do Kolosan, rozdział drugi. Mamy tutaj pokrótce ogłoszoną tą samą prawdę. List do Kolosan, rozdział dwa, werset 11 i 12 w Nim w Chrystusie Jezusie zostaliście obrzezką dokonaną nie ręką ludzką, gdy się z rzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Pogrzebani wraz z Nim chrzcie, w Chrystie, którym też zostaliście we wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził Marty. Zauważcie, tylko zostajecie wzbudzeni przez wiarę. Jeżeli zaczniecie bez wiary, nie ma rezultatu w ogóle. Teraz podam wam cztery odnoszące się do siebie fakty. Które ja wierzę, że są tam. Są świetne. Po pierwsze, jesteś ochwiczony Chrystusa. Nie jesteś ochwiczony do lokalnego kościoła Baptystów, ani do zborów Bożych, ani do żadnej innej ludzkiej instytucji, organizacji. Powiedzmy to właściwie: Galacjan 3,27. bo tylu z Was, ilu jest ochrzczonych Chrystusa przyoblakło się Chrystusa mówię to, ponieważ w Afryce jeżeli Afrykanin został e, ochrzczony w misji afrykańskiej i chce dołączyć się do Kościoła Zielonoświątkowego musi być ochrzczony jeszcze raz, to jest zupełnie niebiblijne powiedziałbym, że to jest bezbożność pamiętajcie, nie jesteście ochrzczeni do żadnej denominacji jesteście ochrzczeni do Jezusa Chrystusa to jest tylko jedna rzecz która warta jest chrztu Drugie, jak już powiedzieliśmy, Kolosan 2,11 to jest tylko efektywne przez Twoją wiarę. Po trzecie, nowe życie, do którego wchodzisz, jest wzmocnione przez Ducha Świętego. List do Rzymian, rozdział 1,4 na chwilę. Rzymian 1,4 jest napisane w wersecie trzecim o Synu swoim Potomku Dawida według ciała, ale według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, co wzbudziło Jezusa z grobu? Jaka to moc go zbudziła z grobu? Duch Święty właśnie. I Ty uważasz siebie w taki sposób martwym, jak i On, i zmartwychwstajesz, jak i On. A jak to się stanie? Jaka moc daje Ci siłę do prowadzenia nowego życia? Duch Święty, Jego moc. Widzisz, to jest to poświęcenie się, że więcej nie czynisz tego z własnych wysiłków. Więcej nie walczysz, nie próbujesz czynić tego, co najlepsze. Poświęcasz się, aby Duch Święty mógł Ci umożliwić to czynić. I ostatnie stwierdzenie, które jest bardzo ważne, nikt w Nowym Testamencie nie był zbawiony bez chrztu. Nie możesz znaleźć jednej osoby, która stwierdziła, że jest zbawiona bez bycia ochrzczonym. Jezus powiedział, ten, kto wierzy i jest ochrzczony, będzie zbawiony. Możesz powiedzieć, a co się dzieje z ludźmi, którzy wierzą, ale nie są ochrzczeni? To nie moja sprawa. To jest między nimi a Bogiem. Oni muszą Bogu na to odpowiedzieć. Moja sprawa to uczyć tego, czego uczy Biblia. A Biblia mówi wierz i bądź ochrzczony, a będzie zbawiony. I potem pokrótce spojrzmy na Stary Testamentowy obraz Arki Noego, który jest obrazem chrztu. Widzicie? Jedyni ludzie zbawieni w tym dniu to byli ludzie, którzy weszli do Arki. Arka jest obrazem Jezusa Chrystusa. Arcy oni przeszli przez wodę, która jest obrazem chrztu i wyszli z wody, zaczynają zupełnie nowe życie, z nowym przymierzem, nowym otoczeniem, wszystko nowe. Cała bezbożność i grzech była tylko przeszłością. To jest obraz nowotestamentowy, starotestamentowych chrztu. Wejdź do Arki, przejdź przez wodę i wyjdź do nowego życia. Wynóż się. Amen. Jest to koniec wykładu brata Derka Pinsa zatytułowanego Zanurzenie w wodzie z serii Zakładanie fundamentu. Był to wykład numer 5. Wykłady te objęte są prawami autorskimi. Nie wolno ich rozpowszechniać na kasetach audio czy wideo dla osiągnięcia osobistych zysków finansowych.